Czodry, śmiały, wojowniczy, ale też groźny i wściekły. Te dwa ostatnie niepochlebne przydomki króla Bolesława II, w kolejności władcy polskiego noszącego to imię, są skutkiem zatargu z krakowskim biskupem Stanisławem, zatargu zakończonego śmiercią duchownego. Zdaniem Wincentego Kadłubka 11 kwietnia 1079 roku śmierć biskupowi zadał sam król. Przyczyny katastrofy Bolesława II Szczodrego i śmierci biskupa Stanisława oraz wygnania króla na Węgry zajmują dziejopisów od Gala Anonima. Jak napisał Antoni Gołubiew, w świadomości i w odczuciach społecznych pradawny konflikt sprzed dziewięciu wieków jest tak żywy, że rozstrzygnięcie go zostałoby powitane jako aktualna sensacja. Ale czy jest na to szansa? Czy sprawa będzie nadal otwarta i wypełniona sprzecznymi sądami? Historia Żywa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 To będzie trudna i krwawa historia, choć życie Bolesława II Szczodrego zapowiadało się bardzo, bardzo dobrze i wskazywało, że będzie to pamiętany przez nas wybitny polityk i wódz. Urodził się Bolesław II Szczodry w 1040 roku po powrocie swego ojca Kazimierza Odnowiciela do kraju z małżeństwa z Dobroniego księżniczką ruską i objął schedę po swoim ojcu, po swoich dziadach. Jednak ostatnie dwa lata jego życia, śmierci skupa Stanisława zburzyły wszystko, co zrobił do tej pory. Jak to się stało? No, można się zastanowić nad moralnym aspektem tej swoistej przypowieści, w jaką układa się los Bolesława, zwanego szczodrym, a później częściej przez nas nazywanego śmiałym. I to nie mam na myśli tych morałów, jakie przypisują tej sprawie pierwsi kronikarze, Anonim zwany Galem i Mistrz Vincenty po wiekach nazwany Kadłubkiem, ale taką prostą refleksję. Ojciec Bolesława Szczodrego, Kazimierz musiał zmagać się długie lata, żeby odzyskać dziedzictwo utracone, rozbite, zniszczone. Stąd skromność, ograniczenie ambicji, którego symbolem jest brak koronacji przez Kazimierza. On nie odważył się sięgnąć po ten najwyższy laur, a jego syn dostaje wszystko gotowe, nie musi walczyć o królestwo, Pomorze i śląski, wielkopolskiej, i, i Małopolskiej Mazowsze. Śląsk wciąż pozostawał oczywiście terytorium spornym z Czechami, ale przyłączony został do Polski, a więc właściwie zasadniczy zrąb piastowskiego dziedzictwa był znów spojony razem i wszystko rosło. Nie wiem, czy słowo jak na drożdżach byłoby tutaj najbardziej adekwatne, bo częściej wtedy jadano bez drożdży pod Płomyki. Ale w każdym razie wszystko wydawało się iść ku lepszemu w rozwoju tego piastowskiego dziedzictwa. Kiedy dojrzewa Bolesław na dworze swojego ojca i jako osiemnastolatek dostaje to dziedzictwo. Unosi się pychą, unosi się ambicją, sięga po za dużo naraz. Próbuje rządzić całą Europą Środkowo-Wschodnią ingeruje w rozgrywki polityczne na Węgrzech, na Rusi. Czuje się na tyle wyższy nad całym społeczeństwem, że mamy tego dobitne świadectwo w kronikach. Tych najstarszych, o których przed chwilą pani wspomniała i, i ja też je już wymieniłem. Bolesław starał się, Bolesław Szczodry wypełnić całą rzeczywistość, całe swoje państwo, bo nie znamy imienia nikogo prawie z tego panowania długiego. Przecież dwudziesto 20 jedno czy dwudziestodwuletniego. Znamy tylko imię samego króla, znamy imię arcybiskupa, którego koronuje. No cóż, nie znamy nawet imienia jego żony. Drugim imieniem poza arcybiskupem jest właśnie święty Stanisław, a gdzie cała reszta społeczeństwa? Tak zostało usunięte w cień, nie ma żadnych możnowładców. Ekspansywność kogoś, kto wszystko ma i uważa, że wszystko mu się należy. Wydaje mi się możliwym do wykorzystania tropem w próbie zrozumienia psychologicznego portretu tego skądinąd bardzo interesującego i przez swoje ambicje także budzącego podziw władcy. Bolesław zaczął bardzo ostro. Pierwszym zatargiem zbrojno-dyplomatycznym był ten z Czechami. Chodziło o poparcie dla pretendenta na tron węgierski, o anty antyniemieckiej. Zresztą sojusz z Węgrami należał do tych udanych i świadczył, jak mówią historycy, o mądrości Bolesława. Myślę, że pewnym uproszczeniem jest używanie sformułowania sojusz antyniemiecki, bardziej można byłoby powiedzieć przeciwko królowi rzymskiemu, będącemu jednocześnie królem niemieckim, a który to król Henryk IV, młody wtedy, zaczynający swoje panowanie, król potem cesarz, wielki antagonista papieży walce o zwierzchność nad całym łacińskim zachodem. Ma pani rację, najsilniejsze władztwo, królestwo niemieckie w centrum Europy stara się utrzymać przewagę, kontrolę nad swoimi wschodnimi peryferiami, czyli znajdują się tam trzy zorganizowane już państwa, królestwa. Czeskie, polskie i węgierskie. To trzecie jest najbardziej niezależne i najsilniejsze z tych Trzech. Dzisiaj powiedzielibyśmy Wyszehradzki Trójkąt. Otóż Węgry najszybciej dostały koronę królewską w tysięcznym roku, związaną z papiestwem, niezależną od cesarstwa i bardzo ceniły sobie tę niezależność od królów niemieckich. Czechy natomiast były najbardziej uzależnione od cesarstwa. Nie zdobyły korony wcześniej niż da im ją cesarz, właśnie Henryk IV w czasach Bolesława Szczodrego. Natomiast Polska była jakby w pół drogi. Czasem próbowała współpracować z cesarstwem, ale częściej była gotowa stawić czoła naciskowi królów niemieckich i bronić swojej od nich niepodległości. I właśnie w połowie wieku XI Królestwo Niemieckie próbuje wykorzystać skłócenie, rozbicie w rodzinie węgierskich władców, Arpadów, w oparciu o podporządkowane sobie Czechy, zmusić także Węgry do uznania zwierzchności. I tu właśnie pojawia się interwencja Bolesława Szczodrego. Interwencja, która uratowała Węgry. W tym sensie Bolesław na pewno zasługuje na pewną wdzięczność ze strony Węgrów, tych przynajmniej, którzy cenią swoją niepodległość, ale jednocześnie sam starał się nieroztropnie, jak zapisują to kronikarze, i polscy, i ruscy z tego czasu, i węgierscy, Starał się dawać odczuć wszystkim swoim partnerom w Europie Środkowej wyższość, że to on jest rozdawcą koron w Europie Środkowo-Wschodniej. No może niedosłownie, bo władze dawania koron mieli tylko papierze i w pewnym ograniczonym sensie cesarze. Ale że w każdym razie od jego militarnej pomocy, interwencji zależy kto władztwo realne może sprawować w krajach sąsiednich wobec Polski. I przekroczenie granic partnerstwa i próba narzucania swojej woli w sposób upokarzający dla sąsiadów stanie się jedną z przesłanek kryzysu, o który pyta panie, kryzysu panowania Bolesława Szczodrego. Bolesław zawierał, jak piszą historycy, sojusze selekcyjne. Próbował tę politykę zagraniczną Polski konstruować tak, aby no, pozycja państwa była mocna w Europie. O to chyba nie można mieć do niego pretensji. No cóż, czy rzeczywiście był dobrym gospodarzem dla Polski i zabiegał o jej polityczne interesy? Można postawić tutaj znak zapytania, bo zwróćmy uwagę, że mimo swoich imponujących interwencji w Kijowie, dwukrotnie wprowadza tam na tron swojego szwagra Izjasława, ale Polska nie wynosi stąd absolutnie żadnych korzyści. Nie odzyskał nawet grodów czerwieńskich, tego spornego obszaru, od Przemyśla do dzisiejszego Lwowa, obszaru, który od 981 roku przechodzi z rąk do rąk. Najpierw należy do Lachów, potem zabiera go Włodzimierz Wielki, Książę Ruski, potem znowu Bolesław Chrobry i potem w okresie kryzysu państwa Piastowskiego on znowu odpada, przechodzi pod władzę Jarosława Mądrego, Księcia Ruskiego. I Bolesław Szczodry, mimo że ogromne bogactwa przywozi z swoich wypraw do Kijowa, każe sobie słono płacić za pomoc udzieloną szwagrowi, to jednak grodów czerwieńskich do Polski nie przyłączył. Co więcej, nie udało mu się utrzymać stabilnej zwierzchności Polski nad Pomorzem. Zaniedbuje sprawy Pomorza. Bolesław Szczodry budzi często wielki podziw właśnie tymi błyskotliwymi wjazdami do Kijowa, bo to on wyszczerbi swój miecz o złotą bramę kijowską, nie Bolesław Chrobry, bo wtedy jeszcze nie było bramy kijowskiej. I to przemawia do wyobraźni przez pokolenia. Wspaniały polski król, który dyktuje swoje warunki w Kijowie. Ale jednocześnie ten król nie potrafi zadbać o przywrócenie, nawet nie tylko o powiększenie granic swojego królestwa, ale o przywrócenie tych granic, które były w końcu panowania Mieszka I. A więc nie jest zapobiegliwym władcą, jest władcą, który dba tylko o własne ego. Tak to z mojej perspektywy się przedstawia. Pamiętamy tak jak anonim zwany Galem to opisuje, ów wjazd do Kijowa, kiedy Izjasław musiał płacić za każdy krok konia Bolesława Szczodrego grzywną złota, czyli dwudziestoma kilogramami mniej więcej złota za każdy krok, który stawia tam w Kijowie koń. Bolesława Szczodrego i w dodatku Bolesław nie zsiada z tego konia, tylko targa za brodę nieszczęsnego Izjasława, pokazując kto w Kijowie jest panem. Nie ten książę, którego on tam przywraca do władzy, tylko prawdziwym panem jest polski władca. No cóż, przyjemnie jest wytargać może ruskiego władcę w jego stolicy za brodę, ale konsekwencje takiego upokarzającego władcę sąsiedniego państwa wobec jego własnych poddanych gestu nie każą na siebie długo czekać. Bolesław Szczodry nie będzie miał sojuszników w chwili kryzysu. Gościem audycji Historia Żywa jest profesor Andrzej Nowak. Czy pycha i duma, a może coś jeszcze doprowadziło Bolesława Szczodrego do zgładzenia biskupa krakowskiego Stanisława ze Szczepanowa? O tym za kilka minut. Ta ziemia taka czysta, jakby umieć skrzydłem. Anioł. Cicha i równinna Tyle już wycierpiała A zawsze dziecinna Ufa, że dobroć Jest tylko dobrocią A prawo tak jest prawem Jak pola się złocą Kiedy żyto dojrzewa. Jak zimą śnieg pada Tu wierzą wciąż Że sąsiad szanuje sąsiada Że chleb jest święty Jeszcze świętsza praca Ta ziemia wielkiej myśli Kiedy ją zdeptano Jak ogień tysiąc iskier, Tysiąc wielkich ludzi rozrzuciła po świecie Pustynię w pustynie budził, kto gasił żarny wnika? kto topił lodowiec, jeśli nie iskry. jej wielcy synowie współumowli z tęskniętym. Teraz powrócę w jedno wspólne ognisko, zbudują na ziemi więcej niż ktokolwiek. widzę to ja, ślepy. To Ta ziemia taka czysta, jak... Dzięki i żółtna, tyle już by cierpiała, a zawsze dziecinna uważa, że dobroć jest tylko dobrocią, a prawo tak jest prawem, jak to się jest złocą. Kiedy żyje to dojrzewa, jak się pada, dalej damy za gniazdą za chleb, za tę równinę co za to powietrze ze wszystkich mądrości najdroższe, za ludzi zgodnych, mądrych i cierpliwych, Za najwierniejszych, zwiernych, uczciwych, z uczciwych, za mą ojczystę, polszczyznę ma Wiele krytycznych słów padło pod adresem Bolesława Szczodrego, ale panie profesorze, głównym problemem było dla niego ułożenie stosunków polsko-niemieckich. Zresztą to był problem wszystkich władców między X a XII wiekiem. I Szczodry prowadził podobną politykę jak ojciec. Sprzymierzył się, zbliżył się do papiestwa i do polityki papieża Grzegorza VII, który miał koncepcję budowania państw koalicyjnych, za strefą wpływów niemieckich. Czyżby Szczodry nie był mądrym władcą? Bolesław Szczodry był na pewno władcą niezwykle energicznym i potrafiącym dobrze zrozumieć sytuację polityczną swojego czasu. Dlatego rzeczywiście z wielkim wyczuciem, jak to dzisiaj się mówi, ze znakomitym timingiem, potrafił wykorzystać chwilę kryzysu w cesarstwie, w królestwie niemieckim, kiedy młodziutki król Henryk IV jak to zwykle było w tamtym czasie na terenie księstw niemieckich, spotyka się z próbą oporu, z kontrkandydatami do tytułu królewskiego w momencie, kiedy sam dziedziczy tron po swoim ojcu. I ten właśnie moment, kiedy Henryk IV próbował grozić Bolesławowi Szczodremu i narzucić mu swoją wolę w taki sposób, ażeby... Polska nie mogła utrwalić swojego panowania na Śląsku, ażeby Polska nie mogła zaszkodzić podporządkowanym Królestwu Niemieckiemu Czechom. Bolesław znakomicie umiał wykorzystać. Nie tylko nie musiał zderzyć się frontalnie z Henrykiem IV, no bo ten wobec buntu swoich książąt, swoich wasali, niemieckich panów, nie mógł ich wysłać do walki z Polską, tylko musiał zająć się walką z nimi samymi, ze swoimi własnymi poddanymi. A jednocześnie w tym samym momencie... Mając rozwiązane ręce, Bolesław Szczodry właśnie skutecznie interweniuje na Węgrzech. Wtedy właśnie na tronie węgierskim pojawi się pierwszy w historii Węgier Władysław Laslo. To piękne słowiańskie polskie imię zakorzeni się od tej pory na Węgrzech. Nadchodzi rok 1076, Bolesław Szczodry koronuje się w Gnieźnie w obecności polskich i obcych biskupów, a koronę na głowę wkłada arcybiskup i nie ma w tym udziału cesarza, jak napisze złośliwie, krytycznie kronikarz niemiecki, na hańbę państwa niemieckiego wbrew prawu i sprawiedliwości. W Polsce jest entuzjazm, jest poczucie siły władcy i państwa, no a sam Bolesław ma powody do radości i, i satysfakcji, bo jest to żywy dowód na to, że to wybitny polityk. I wódz. Czy to wydarzenie mogło mieć wpływ na późniejsze, tragiczne działania Bolesława Szczodrego wobec biskupa Stanisława, który ujął się za represjonowanymi przez Bolesława Szczodrego? Przypomnijmy może tę historię z czasów wyprawy kijowskiej i dezercji, można, władców, którzy opuszczają Bolesława Szczodrego, przebywającego na Rusi i wracają do Krakowa, żeby zdławić powstanie ludowe. Tak, tu kilka bardzo ciekawych, ważnych wątków się wyłania. Wspomniała pani najpierw moment koronacji, Boże Narodzenie 1076 roku. Tak się złożyło i nie była to zbieżność chyba przypadkowa, że ten wspaniały moment triumfu, niewątpliwego triumfu, ta właśnie złośliwa uwaga niemieckiego kronikarza Lamberta, którą pani zacytowała, poświadcza jak duże znaczenie miał sam fakt koronacji na arenie, jak dzisiaj to nazywamy, międzynarodowej. Że inni zazdroszczą, że inni uważają, że to się nie należy takiemu państwu jak Polska. Ale Polska już ma trzeciego króla. Tak, to jest wielki sukces. To jest jakby królewska sztafeta, która będzie przypominała w następnych pokoleniach, kiedy nie będzie tych koronacji w Polsce, że kiedyś było stać Piastów na suwerenność uwieńczoną królewską koroną i że trzeba do tego nawrócić. Ale jak już wspomniałem, ten niezwykły moment ma miejsce w sytuacji, w której także w grudniu roku 1076 skruszony Henryk IV Musi stać pod zamkiem Kanossa w północnych Włoszech, stoi w worku pokutnym, żeby prosić o rozgrzeszenie, o wybaczenie triumfującego w tym momencie papieża Grzegorza VII. Odnowienie Królestwa Polskiego stało się możliwe w sytuacji, kiedy Niemcy mieliby na to ochotę, żeby nie dopuścić do tego, ale nie mogli tego zrobić, bo ich król znajdował się w sytuacji osamotnienia wewnętrznego buntu w swoim państwie i upokorzenia przez papieża. Ale drugi element, który pojawił się w pytaniu, Panie, dotyczy tego, czy rzeczywiście cała Polska triumfowała, a mianowicie koronacja królewska wynosiła władcę całkowicie ponad społeczeństwo. To już nie był jeden z książąt, Władysław Herman, na razie spokojnie, gdzieś najprawdopodobniej w Płocku, na Mazowszu, nie przeszkadzając absolutnie swojemu starszemu bratu funkcjonuje, ale przecież teraz ci, którzy są niezadowoleni z takiego wyniesienia ponad całe społeczeństwo jego brata, mogą wokół Hermana zorganizować pomysł przeciwstawienia się takiemu systemowi, w którym jest tylko jeden pan, który zasłania wszystko, zabiera cały splendor i nie zostawia miejsca dla nikogo więcej. Tak rodzić się może i tak przypuszczają niektórzy historycy, że już wtedy pojawia się obok Hermana postać można władcy się ciecha, a może nie jeden, może cała grupa zaczyna myśleć o tym Jak poskromić tego nazbyt wybujale realizującego swoje ambicje władcę Może w takim razie powinniśmy przygotować się do samoobrony społecznej Przeciwko takiemu absolutnemu władcy Słysz mnie biskupie Póki ja jest włady, to nie ty będziesz przewodził nad ludem. Prawda jest moja. Ze mną szukasz zwady. Jaką zasądził, tak mocą przewiodę. Prawo mieczowe pokalasz się brudem. Mój sąd toporem wymiecę zagrodę. To będzie królu z nami na krew sprawa. Na krew? A pierwy ty i to odprawa. Zapamiętał się w srogości... W okrutnym gniewie nie przystąpisz do liczby, litości. Głonie jako zarzebie, twarz łunami czerwona. Oczy jak sępie wzroki, miecz w i katostwo zmierzione wykona. Tu właśnie wchodzi już bezpośrednio konflikt z Stanisławem Zeszczepanowa i także przesłanka, która wiąże ten konflikt bezpośrednio z koronacją Bolesława Szczodrego, a mianowicie ta koronacja dokonana przez arcybiskupa Gnieźnieńskiego Miła, mogła ubuść Stanisława Zeszczepanowa. Wiemy, że został podniesiony na stanowisko biskupa krakowskiego w młodym bardzo wieku, trzydziestoparoletni. Te szczątki przechowywane w katedrze wawelskiej to szczątki człowieka około 40 w momencie śmierci. A więc siedem lat wcześniej, kiedy biskup Stanisław promowany był na biskupstwo krakowskie, może też miał swoje ambicje, może myślał, że posiądzie się jeszcze wyżej, może do Gniezna. Może czuł zazdrość, że to nie on, ale Bogumił, o którym nic więcej nie wiemy. Może Stanisław Zeszczepanowa miał większe ambicje, może żałował, że to nie on wkłada koronę królewską na skronie, Bolesława, to są tylko domysły, domysły niektórych historyków, którzy szukają, rozpaczliwie szukają odpowiedzi na to pytanie, które pani na wstępie naszej dzisiejszej audycji postawiła. Czy możemy coś więcej dodać do suchej, lakonicznej relacji anonimazwanego zwanego Galem? Przypomnijmy, że jego relacja ze sporu biskupa z królem jest niezwykle oszczędna. Stwierdza, że król pokarał cieleśnie biskupa, który okazał się zdrajcą. I że on, kronikarz, piszący na dworze bratanka tegoż właśnie króla, oczywiście wstrzymuje się od pochwały postępowania króla. Uważa, że król źle postąpił, karząc biskupa. Ale jednocześnie także pokazuje, że wina była i po stronie, i to pierwsza wina po stronie biskupa. Nazywa go zdrajcą, traditor po łacinie. I tu zaczyna się spór, który trwa setki lat. Na czyją rzecz, z kim, dla kogo zdradził Stanisław, czy miał zewnętrznych sponsorów, partnerów, mocodawców, na pewno nie jest tak, jak czasem przedstawiano to w perelowskich podręcznikach, że tutaj jakiś agent Watykanu, biskup przeciwko dobremu królowi, który bronił polskiej niepodległości. Bo to jeśli już ktoś był agentem Watykanu, to na pewno Bolesław Szczodry, bo on był oparciem dla wpływów Grzegorza VII, walczącego wtedy z cesarstwem. A więc biskup, który przeciwstawia się królowi, na pewno nie sprzyja papieżowi. No dobrze, ale komu sprzyjał biskup Stanisław? Najbardziej prawdopodobna, wydaje się hipoteza, że mógł mieć jakieś kontakty z późniejszym królem czeskim, wtedy księciem czeskim, Wratysławem. Wratysław był w obozie króla niemieckiego, w obozie Henryka. Był związany z tym skrzydłem, jeżeli można tak powiedzieć, wielkiej europejskiej konfrontacji tamtego czasu. Te dwa skrzydła to skrzydło papieskie i cesarskie. Rozumiem, ale jakie korzyści ze sporu Szczodrego i biskupa Stanisława mógł mieć Wratysław? Otóż Wratysław mógł ewentualnie skorzystać z jakiegoś sporu biskupa z królem, który przeszkadzał Wratysławowi, Czechom, zarówno w realizacji ich polityki odzyskania Śląska od Polski, jak i w realizacji polityki, którą Czechy prowadziły z ramienia Królestwa Niemieckiego, osłabiania wpływów papieskich w Europie Środkowo-Wschodniej. Nie mamy żadnych dowodów, mamy tylko hipotezę. A może bardziej prawdopodobna wydaje się hipoteza, że biskup sprzyjał wewnętrznej opozycji w państwie Mieszka. To nie była kwestia zdrady na rzecz innego państwa. Jeszcze bardziej prawdopodobne wydaje się, że spiskował, czy też stanął na czele buntu Stanisław, buntu wewnętrznego, właśnie buntu przeciwstawiającego się społeczeństwa, jego elity możnowładczej, wobec wszechwładzy, wobec dyktatury króla. Każda z tych hipotez ma swoich obrońców. Która z nich może być najbardziej prawdopodobna? Za kilka minut profesor Andrzej Nowak spróbuje zmierzyć się z tym pytaniem. Słuchają państwa audycji Historia Żywa. Nie opieraj się o słońce, bo gorące. Historii Nie rozwieszaj dat Czyjeś słowa topniejące gdzieś na łące Kalendarze naszych zysków oraz strat Nie opieraj się o zegar, bo godzina Zapomina się na zawsze już Twoja wina, moja wina na malinach Na sukience zarce biały róż Nie Wschodzi, które wschodzi, kiedy wokół mrok Nie opieraj się o słońce, bo gorące Bo na łące topniejący czas Bo godzina zapomina, bo na łące Bo gorące jeszcze serca w nas Nie opieraj się o słońce, bo gorące słowa topniejące gdzieś Kiedy w niech wiąz się, aż wys się i jad. Wiązać, wiązać, precz! Kat! W poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie, komu sprzyjał biskup Stanisław ze Szczepanowa, przeciwstawiając się królowi Bolesławowi Szczodremu, odwołajmy się teraz do Wincentego Kadłubka i jego bardzo interesującej historii, o obronie niewiernych żon krakowskich rycerzy i proteście duchownego przeciwko represjom wobec nich ze strony króla. Był tym rzecznikiem prawa do oporu społecznego wobec autokratyzmu króla, który pan wielokrotnie podkreślał. Rzeczywiście warto przypomnieć tę opowieść od mistrza Wincentego, nie tak wiarygodną, no bo spisaną dużo później, może aż na zbyt barwną. Przypomnijmy, że mistrz Wincenty przedstawia to w ten sposób, iż wojowie, którzy razem z nim poszli na Kijów, którzy notabene nie obłowili się tam, tak jak sam Bolesław, bo nie pozwolił Bolesław na prośbę księcia kijowskiego wkroczyć swoim rycerzom jako zdobywcom do Kijowa. To już mogło realnie budzić no, nieporozumienia między władcą, który suto został złotem wynagrodzony za swoją akcję w Kijowie, a żołnierzami rycerstwem, które wielkich łupów nie zdobyło. Natomiast Mistrz Vincenty opisuje to w ten sposób, że część rycerzy dowiedziała się, że ich żony zostały zniewolone lub też zdradzają dobrowolnie. W każdym razie akcja przedsięwzięta przez ludność niewolną, dół społeczny w samym kraju, doprowadziła do masowych zdrad małżeńskich, do niewierności wobec rycerzy. Krótko mówiąc, są problemy domowe, rodzinne, które powodują, że rycerze... Wycofują się z wyprawy kioski bez jego zgody. Kiedy wrócili, król każe ich bardzo surowo i każe jeszcze bardziej surowo te niewierne niewiasty, a także niewinne niczemu dzieci zrodzone ze związku z niewolnikami. Owe bękarty, tak jak opisuje to mistrz Wincenty w bardzo malowniczy i dramatyczny sposób przystawiając te maleńkie dzieci sukom do karmienia. I wobec tej sytuacji, według mistrza Wincentego, biskup Stanisław staje po stronie społeczeństwa. Opowiada się za racjami tych, którzy wrócili do domów bronić czci swoich niewiast, swoich żon. To jest więc spór moralny, w którym rację nawet mistrz Wincenty dzieli w pewien sposób, pokazuje, że tutaj, no cóż, odeszli spod komendy królewskiej jest to jakaś przewina, ale mieli powody. Król zachował się nieludzko w reakcji na tę dezercję i w tym sensie ostatecznie przeważa racja moralna biskupa, ale za sprzeciwienie się królowi, za potępienie jego bestialskiej, nawet można by powiedzieć, kary, jaką wymierza niewinnym ofiarom całej tej sytuacji, Biskup zostaje skazany jako winny buntu na ćwiartowanie. I rzeczywiście to jedno możemy sprawdzić poza źródłami pisanymi, tymi dwoma, bo innych nie mamy. Możemy sprawdzić na szczątkach badanych w 1963 roku przez profesora Olbrychta z Krakowa I te badania wykazały, że zginął biskup Stanisław od uderzenia, jak to opisuje protokół oględzin, narzędziem tempo A więc być może najpierw został ogłuszony, a potem ścięto jego głowę i poćwiartowano. Doszło w każdym razie do egzekucji na biskupie niewątpliwie z rozkazu króla. A jak sugeruje część źródeł pochodnych związanych z biskupem Stanisławem, jego żywot spisany w połowie XIII wieku, to sam król zadał śmierć biskupowi. Podczas mszy wpadając do kościoła. Zresztą Kadłubek też napisał, że śmierć biskupowi zadał sam król. Tak, oczywiście. Dlatego mówię, pochodne to jest, co później rozwija się w coraz bardziej barwne legendy od zapisu mistrza Wincentego z przełomu XII i XIII wieku. Ta legenda ma ogromne i niezwykle pozytywne znaczenie dla dalszej historii państwa polskiego, bo ona rozwija się w połowie XIII wieku w żywocie świętego Stanisława spisanym na potrzeby kanonizacji dokonanej w 1253 roku w postać opowieści o cudownym zrośnięciu się członków poćwiartowanego biskupa, co ma być zapowiedzią zrośnięcia podzielonego na dzielnicę państwa polskiego. I jest to rzeczywiście symbol programu zjednoczenia, odbudowania wspólnoty państwa polskiego, a jednocześnie wspólnoty, która ma mieć zabezpieczenie moralne przed wszechwładzą, czy samowładzą monarszą przez oparcie w autorytecie kościoła, autorytecie, za którym mogą schować się czynniki społeczne. Zresztą ten żywot, o którym wspomniałem z 1253 roku, spisany najprawdopodobniej przez Wincentego z Kielczy, ten żywot wskazuje na jeszcze jeden bardzo prawdopodobny element społecznych powodów do niezadowolenia z panowania Bolesława Szczodrego. To opis obowiązku utrzymywania wojsk królewskich przez ludność. To rzeczywiście stała praktyka w monarchii piastowskiej, która była bardzo dotkliwa dla ludności, która musiała no, utrzymywać wojsko. Król Bolesław bardzo tej prerogatywy używał i nadużywał. A więc jakiś materiał społeczny, zapalny do buntu był na pewno. Czy schodził niżej? w niższe warstwy społeczne, być może. Na pewno część rycerstwa była wciągnięta w tę walkę, która wybuchnie przeciwko królowi po zamordowaniu biskupa. I na pewno najważniejszy był opór wśród możnych, którzy czuli się zagrożeni wszechwładzą królewską. I teraz już od naszego stanowiska, powiedziałbym, ideowego wobec historii Polski zależy, a nie od faktów, bo ilości faktów już nie powiększymy w tej sprawie. Czy opowiemy się po stronie króla, który będzie występował wtedy jako symbol jedności, siły państwa, czy opowiemy się po stronie biskupa i tych, którzy po jego śmierci obalą króla, każdy z nas odpowie sobie na to pytanie po swojemu. I Bolesław Szczodry musiał uciekać z Krakowa zbiegł na Węgry, gdzie nagle zmarł 3 kwietnia 1081 roku, miał 41 lat. Czy w tej nagłej śmierci można doszukiwać się jakichś tajemnic, skoro była nagła? No cóż, pamiętajmy, że wtedy nie jeden Bolesław Szczodry umierał w takim wieku. Oczywiście istniały powody, dla których byli zainteresowani śmiercią na Węgrzech Bolesława. Mógł być zainteresowany tą śmiercią sam znużony gościną tego bardzo aroganckiego władcy węgierski król, bo przecież Bolesław wciąż starał się wykazać swojemu gospodarzowi, że to on jest ważniejszy. Jeszcze bardziej prawdopodobne jest to, że mogli pomóc zejść z tego świata Bolesławowi Szczodremu jego wrogowie z Polski, ci, którzy obawiali się jego powrotu. To oczywiście bardzo duży znak zapytania. Władysław Herman nie przejawiał szczególnej inicjatywy, może bardziej jego palatyn, jego pierwszy minister, jakbyśmy to powiedzieli, sieciech a może nikt nie jest winny, tylko choroby i niehigieniczny tryb życia, jaki był normą w tamtym wieku. W niektórych źródłach historycznych pisano o Bolesławie, że ma niedomagania psychopatyczne, ograniczoną poczytalność, czy to była złośliwość, czy nadinterpretacja dziejopisów. Pierwsi dziejopisowie czasów Bolesława Szczodrego nie uciekali się do sugestii szaleństwa, to przyjdzie dopiero później. Jan Długosz przypisuje mu no, okropne jakieś zboczenia, włącznie ze szczególnym upodobaniem do klaczy i w takim aspekcie przedstawia go jako szaleńca. Oczywiście psychologowie z XX wieku zaczęli tego rodzaju sugestie na podstawie opisu panowania Bolesława Szczodrego wysnuwać, że to schizoid. To są jednakże tylko spekulacje psychologów dwudziestowiecznych i oczywiście wcześniejsze od nich interpretacje literackie postaci Bolesława Szczodrego, takie choćby jak we wspaniałym, przepięknym rapsodzie Stanisława Wyspiańskiego, który przedstawia Bolesława jako szalonego, ale szalonego na wielki sposób, nie poniżający upojeniem potęgą polską władcę. Historia Żywa. O sieciechu i jego ambicjach sięgania po tron, także o Bolesławie Krzywoustym, jego podopiecznym, będziemy mówić podczas następnego spotkania. Bardzo serdecznie zapraszam. Może nie będzie aż tak krwista ta opowieść, ale proszę mi wierzyć, nie mniej interesująca. Nie zabraknie ciekawych faktów. Zapraszał profesor Andrzej Nowak. Tę i inne audycje cyklu Historia Żywa znajdą Państwo na stronie internetowej www.polskiradio.pl ukośnik. Jedynka. Dorota Truszczek. Do usłyszenia.